Proszę. To są świeczki, mamy rozumieć, tak? Tak, tak. są świeczki zapachowe. A bo tak wygląda, że aż by się chciał zjeść, no, jak galarystka. Ale spróbować, A, tak. dokładnie. Wygląda, Nie, w, w tej wygląda sobie piznie. zażartowałam. Mhm. Tak, i jeszcze jak się pali, to bardziej jeszcze pachnie, prawda? Tak. A ile kosztuje takie cudeńko? Takie cudeńko 22 zł. Ale o. są też mniejsze cudeńka po 17 zł i trochę większe po 30 zł. No jest to piękne. A czy to jest rękodzieło? To jest ręczna robota, jest to rękodzieło nasze tutaj polskie. A skąd pomysł? pomysł, największe, najlepsze pomysły, jak zwykle pochodzą z głowy. Mm, a to są Pańskie pomysły, czy czyjeś pomysły Pan sprzedaje? Nie, nie, to są moje pomysły autorskie generalnie. W tym momencie tutaj mamy świeczki w kształcie kwiatów, natomiast rodzą się kolejne pomysły i myślę, że na najbliższych jarmarkach będziemy mieli inny rodzaj świeczek, a nie tylko te kwiatuszki. No niech Pani powącha truskawkę, proszę bardzo, truskawkę. O, naprawdę. Truskawka, jeszcze taki. No nie nawet. pięknie. Truskawkowy taki m, koktajl nawet. Tak. No. Truskawa. No. Nie mówię wam dziewczyny. Na święta. Ale powiem więcej. Nie wiem to na jakąś romantyczną schadzkę nawet mi. Uh -huh. to pasuje. No, no, no oczywiście. Jak najbardziej. Na wanna, wodą, piano. Tak, i na wyświeczki. wannie świeczka. Super robot. A klasyk, nie? Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki. Ale tak, super. Pomysł. To jest pomysł na reklamę dla pana. Pan w ten sposób powinien zachęcać. klientów pomyślę, pomyślę też następnym razem, żeby tutaj w tym domku też jakąś małą wannę postawić. W ten sposób będziemy zachęcać klientów. Tak, i A One będą odpalone. Ja będę miał specjalnie szlafrok przygotowany na tę okazję i myślę, że to jest dopiero dobry pomysł, to tak. się Pani o pomysły, to, w takim razie ja dziękuję Przedaliśmy dobry pomysł, do wszystkiego dobrego, A, nie. do widzenia. A, nie. O. o, cud malina, nie wiem co to jest. No, Tak, no niech będzie, tak, coś naprawdę wyjątkowego. Zachęcamy do kupna piękne świeczki pachnące do wanny i nie tylko. Do z, dużą, z dużą pianą podrębanią. Pianą. Piękne, naprawdę.